w pełni skompletowany skład Pisma Świętego. Tak więc pierwsze trzy wieki to się ten kanon kształtował niejako w Kościele i różne księgi były używane w Kościołach, różne księgi były cytowane. Natomiast ojcowie Kościoła dzielili właśnie te pisma na kategorie. Pierwsze to są pisma konieczne do czytania i konieczne do zbawienia. Więc te, które po prostu mamy w naszych, w naszych księgach, w naszym Piśmie Świętym ale również wyróżniali pisma, które były zalecane do czytania, choć niekonieczne do zbawienia. I takimi były apokryfy. Apokryfy możemy porównać do dzisiejszych książek chrześcijańskich, które czytamy i cenimy, prawda? Które często czytamy po kilka razy. Zdarza się, przyznajcie, że Biblia troszeczkę w kąt odchodzi, a ktoś się zajmuje właśnie książką wybranego autora chrześcijańskiego to od razu mówię, nie, nie jest czymś złym, nie jest czymś zdrożnym. To jest coś, co inspiruje. Po drugie właśnie, dlaczego warto czytać, bo są tu mądrości zgodne ze Słowem Bożym, choć nie zawarte w samym Słowie Bożym, które są po linii Bożego Słowa, a, a które nie, nie jest łatwo nam wyłuskać ze Słowa Bożego. Później podam taki przykład. Kiedyś się nim dzieliłem, więc myślę, że sobie to przypomnicie. Dlatego warto tę księgę, to jest drugi powód, dla której warto tą księgę czytać. Po trzecie, Księga Mądrości Syracha pokazuje, jak Żydzi rozumieli Księgi Starego Testamentu. Wiecie, zdarza się nam, nie znając jakby kultury żydowskiej, nie znając tego, co sami Żydzi myśleli na temat Pisma Świętego, zdarza się nam się robić jakieś odlotowe interpretacje Pism Nowego Testamentu, Starego Testamentu. Przekonamy się też, i właśnie dlatego, że ta księga powstała jakieś 270 lat po ostatniej księdze prorockiej jest cenna, ponieważ wiecie, w Mądrości, Księgę Mądrości Syracha pisał ktoś, kto kochał Boże Słowo, kochał Pisma Starego Testamentu, które akurat wtedy były dla niego znane i dostępne, prawda? Warto właśnie pod tym kątem też spojrzeć, jak on rozumiał Pisma Starego Testamentu, jak rozumiał pewne zdarzenia w Izraelu, które miały miejsce, i wtedy łatwiej jest nam interpretować pisma Starego Testamentu i łatwiej jest nam również interpretować to, co autor mógł mieć na myśli w Nowym Testamencie. To też jest ważne. Musimy pamiętać, że Nowy Testament napisali Żydzi. Właśnie czwarta, czwarty powód. Sami apostołowie i sam Pan Jezus czerpali z Księgi Mądrości Syracha i fragmenty tej księgi są cytowane w pismach Nowego Testamentu, choć oczywiście my wprost o tym nie wiemy. Ale zaraz pokażemy, przejdziemy właśnie przez te miejsca, gdzie, gdzie jakby pojawia się w księgach Nowego Testamentu Księga Mądrości Syracha. Ja kiedyś chyba mówiłem, że to nie było tak, że apostołowie, w większości tak nie było, tak, tak zdaje się było tylko z księgą Apokalipsy Świętego Jana, że Jan otrzymał objawienie takie, takie konkretne z nieba, gdzie pokazał mu się Pan Jezus i on to po prostu spisał, co usłyszał, prawda? Natomiast wszystkie księgi Nowego Testamentu kształtowały się w taki bardziej naturalny sposób. Po prostu Duch Święty ożywiał to, co autorowie Pism Nowego Testamentu wiedzieli wcześniej, nauczyli się wcześniej, wyczytali wcześniej i oni to lokowali w Pismach Nowego Testamentu. Na przykład apostoł Paweł w liście do Koryntian, tam jest wiele po prostu mądrości zaczerpniętych z mądrości faryzeuszy, można tak powiedzieć. Dzisiaj nie będzie czasu na to, aby, aby przez to przejść. I, I to mi właśnie też mówi, że, wiecie, to, to może być tak, że to, czego się dzisiaj uczysz, to, czego dzisiaj poznajesz, co wydaje się takie zwykłe, proste, może Bóg użyć w przyszłości w potężny sposób. I to jest dla mnie zachęcające. Tak jak w przypadku apostołów, wiecie, ja nie, nie wydaje mi się, nie jestem przynajmniej tego pewien, czy każdy z apostołów, który pisał dany list, wiedział, że on będzie później, częścią natchnionego, nieomylnego Pisma Świętego. Tak więc, kiedy tworzył się Nowy Testament, po prostu apostołowie korzystali z tego, co umieli, z tego, co znali, również korzystali z Księgi Mądrości Syracha, która myślę, że i dla nas może być cenną księgą, którą warto czytać. I teraz właśnie przejdźmy sobie przez kilka takich fragmentów, które gdzieś tam przebijają się w Nowym Testamencie. Ja wiem, że, ty, że nie możecie razem ze mną czytać, więc ja będę czytał z Księgi Mądrości Syracha i będziemy jednocześnie sobie otwierać fragmenty w Nowym Testamencie. Księga Mądrości Syracha, 5 rozdział, 10, 10, 11 werset. Bądź skory do słuchania, odpowiadaj po namyśle. Pamiętamy, gdzie to możemy znaleźć? I z Jakuba 1,19 możemy czytać o tym właśnie, żebyśmy byli skorzy, wiecie to, umiłowani bracia moi, Jakub 1,19, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. I wiecie, ja myślę, że apostoł Jakub właśnie zaczerpnął właśnie z tej księgi. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ możemy, możemy na podstawie mądrości, księgi mądrości Syracha wyciągnąć to, co, co, miał też w dużej, co miał też w dużej mierze na myśli Jakub i na przykład yy, czytając od 10 do 14 wersetu Twardo stój przy swym przekonaniu jedno jej tylko słowo, bądź skory do słuchania, odpowiadaj po namyśle Jeśli znasz się na rzeczy, odpowiedz bliźniemu, a jeśli nie, rękę Twą połóż na ustach W mowie jest chwała i hańba człowieka, język może sprowadzić jego upadek Bacz, abyś nie był nazwany oszczercą i nie czyni swym językiem zasadzek, bo złodziej doznaje hańby a dwujęzyczny najgorszego napiętnowania. I widzimy, że autor miał na myśli po prostu integralność, przede wszystkim integralność tego, co mówisz, z tym, co robisz. Więc nie chodzi tu o to, abyś w ogóle nie mówił, nie odzywał się, ale o, tym, o, o to, abyś odzywał się w sensowny sposób, można tak powiedzieć ogólnie. Przeczytam też inne, cenne, myślę, takie wskazówki na temat właśnie, co znaczy bądź skory do słuchania, nie skory do mówienia na przykład 7.14 Księgi Syracha, na zgromadzeniu starszych nie bądź gadatliwy, a w modlitwie swej nie powtarzaj tylko słów. I my widzimy też, że tutaj najprawdopodobniej również Pan Jezus zaczerpnął o tym, nie bądźcie wielomówni jak mu poganie, kiedy się modlicie, prawda? To właśnie między innymi z tej księgi. To jest dowód na to, że Jezus również czytał pisma, które nie były w kanonie hebrajskim. A które były cenne i warte cytowania. Również na przykład 26,7. Jeden milczy, bo nie wie co odpowiedzieć, a drugi milczy, gdyż umie czekać na stosowną chwilę. Człowiek mądry milczeć będzie do chwili odpowiedniej, a hejpliwy i głupi ją lekceważy. Tak więc tu jest mowa o tym, żeby mówić z sensem w odpowiednim czasie. I na przykład 11,7,9. Nie oskarżaj, zanim dokładnie nie zbadasz. Najpierw zastanów się, a dopiero potem udzielaj nagany. Nie odpowiadaj, zanim nie wysłuchasz, a w środek mów nie wpadaj. Nie wać się o rzecz, która ci nie jest konieczna i nie mieszaj się do sporów grzeszników. Ja myślę, że to cenne wskazówki, i to jest to wszystko, co się zawiera, zawiera w tym, bądź skory do słuchania. Bardziej niż skory być, niż tam, żebyś był skory do mówienia. My więc... To jest pierwszy przykład tego, gdzie mądrość Syracha w Nowym Testamencie została zastosowana. Następny fragment, 7.34. Nie usuwaj się od płaczących i smuć się ze smucącymi. Ja nie wiem, czy w Nowym Testamencie wyłapiecie, gdzie to jest napisane. List do Rzymian, 12.15. Możemy tam czytać. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Właśnie stąd zaczerpnął apostoł Paweł w tym przypadku tą myśl, żeby weselić się z weselącymi, płacząc z płaczącymi. I oczywiście to jest mowa o empatii, o emocjonalnym byciu z innymi, które jest tak ważne w Kościele i myślę w codziennym życiu. I taka mądrość, że rozmowa to nie tylko komunikacja poprzez przekaz faktów, pewnej logiki, ale również przekaz emocji, prawda? Kiedy ktoś się, ktoś płacze, i mowa jest o, o tym, żebyś płakał z, z płaczącymi, to jest po prostu mowa o tym, żebyś był w tym cierpieniu z tym, kto teraz cierpi emocjonalnie. Tak więc widzimy kolejny przykład tego, gdzie apostoł Paweł w tym wypadku zaczerpnął z mądrości Syracha. Kolejna rzecz, Paweł troszeczkę wspomniał na początku o tym, Syracha 5,15. Nie uchybiaj ani w wielkich, ani w małych rzeczach. I w 19.1 również jest podobnie napisane. A kto ma za nic małe rzeczy wnet podupadnie. Pamiętamy, jak Pan Jezus mówił, że kto będzie wierny w małym, największymi rzeczami zostanie postawiony. I to jest właśnie. I myślę, że właśnie Pan Jezus właśnie z, tego, z tej księgi zaczerpnął tą myśl, tą mądrość. I myślę, że to jest właśnie ważne. By patrzeć na to, co, jest, co wygląda na małe w naszym życiu, bo one najczęściej nie jest małe w naszym życiu. I, I kwestia jest taka, że ludzie, którzy odnoszą sukcesy w jakiejś dziedzinie, na przykład w pracy, to są ludzie, którzy zwracają na małe rzeczy, na szczegóły. To właśnie szczegóły, zwracanie uwagi na szczegóły, na, na to, co małe, wyróżnia cię. Ono sprawia, że jakość tego, co robisz, jest większa, jest lepsza. Jest bardziej wartościowa Tak więc kiedy zwracasz uwagę na szczegóły Twoje życie nabiera jakości I To jest jedna z tych myśli, którą możemy zaczerpnąć Z Księgi Mądrości Syracha I którą sam Pan Jezus zacytował w swoim nauczaniu Kolejny fragment 29, 21, 23 Pierwsze potrzeby życia Woda, chleb, odzienie i dom, by osłonić nagość Lepsze jest życie biednego pod dachem starcic niż wspaniałe uczty u obcych. Bądź zadowolony, czy masz mało, czy dużo, a nie posłyszysz wymówek, że jesteś przybyszy. Nie wiem, czy kojarzymy, w jakiej księdze został użyty właśnie ten fragment. Czy myśl zaczerpnięta z tego fragmentu została przeniesiona do Księgi Nowego Testamentu. To jest 1 Tymoteusza 6, 6, 8. Tam możemy czytać taką myśl.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 jest napisane, bądź zadowolony, czy masz mało, czy dużo. I rzeczywiście w większości przekładów to, co jest u nas przetłumaczone jako poprzestawanie na, na małym, jest przetłumaczone jako bądź zadowolony z tego, co masz. W taki to właśnie sposób jest przetłumaczone. I ja myślę, że to jest właśnie cenna myśl, że poprzestawanie na małym to znaczy, to być, to znaczy być zadowolonym z tego, co masz, co oczywiście nie oznacza tego, że nie możesz dążyć do tego, żeby mieć więcej. Chodzi tutaj bardziej o pewną postawę serca, wyzbycie się postawy frustracji, gdy nie masz za wiele. To właśnie postawa frustracji, jakby niewdzięczności za to, co już masz, blokuje cię przed tym, aby otrzymać więcej. Musisz się tego wyzbyć ze swojego serca, po to właśnie, aby błogosławieństwo do ciebie płynęło szerokim strumieniem. Jeśli masz w sobie postawę zazdrości, jeśli masz w sobie postawę właśnie niewdzięczności, narzekania, frustracji, to jest jak tama przed błogosławieństwem Bożym. I tylko dlatego właśnie Bóg mówi ci, abyś był zadowolony z tego, co masz. Dlatego właśnie, że chce ci dać jeszcze więcej. To jest powód tego, aby mieć właśnie właściwą postawę serca, a poza tym jesteś szczęśliwszy, kiedy jesteś zadowolony, prawda? Co, co nie jest łatwe, przyznaję. No, także więc, jak widzimy, to, co jest ujęte w pierwszym tymoteusza 668, jest to list autorstwa apostoła Pawła, zostało zaczerpnięte z księgi Mądrości Syracha. Kolejny przykład 3570. Ja go kiedyś przemyciłem tutaj, przed, nawet dwa razy chyba, przed, przed kolektą. Więc może Wam brzmić, brzmieć znajomo w uszach. Ja, ja, myślałem, ja tak myślę, że niektórzy z was myśleli, że czy cytuję Nowy Testament, 35:710 Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszej ofiary z pierwocin rąk twoim. Przy każdym darze twarz twoją rozpoguć i z weselem poświęć dziesięcinę. Dawaj Najwyższemu, tak jak On ci daje, hojny dar według swojej możności, ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca i siedemkroć razy więcej odda tobie. No i teraz pytanie, ktoś kojarzy to w Nowym Testamencie? 2 Koryntian 968. 8. Wiecie, to jest kwestia po prostu, to nie brzmi nam dosłownie, dlatego że to jest kwestia tłumaczenia i jakby też interpretacja samych apostołów, którzy wyciągali pewną myśl z, ze Starego Testamentu, z mądrości Syracha i umieszczali ją w Nowym Testamencie. I teraz przeczytajmy Drugi Koryntian 9.6.8. 8. Opowiadam, kto się jest skąpowską, bo też rządź będzie, kto się obficie, obficie też rządzić będzie. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego, radosnego dawcę Bóg miłuje, tak dosłownie jest napisane. A władny jest Bóg dzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Tak więc tu widzimy tą myśl zaczerpniętą z Księgi Mądrości Syracha, Myśl, która mówi o tym, że to wnętrze, wnętrze serce człowieka decyduje o jakości ofiar finansowych, nie ich ilość. To jest taka, myślę, podstawowa myśl, która nam czasami ucieka. Pamiętamy to przypowieść Pana Jezusa na temat wdowiego grosza, kiedy siedział prawda, w skarbnicy świątyni i wdowa rzuciła ostatnie swoje dwa grosze bodajże, tak? I to było coś, co Pana Jezusa podekscytowało, ponieważ On widział w tym jej serce a nie ilość tego, co ona oddaje. I to też jest fakt, prawda, że inna sprawa jest, gdy ktoś oddaje dziesięcinę z tysiąca złotych, czyli te 10%, a inna sprawa, gdy ktoś oddaje dziesięcinę z dziesięciu tysięcy złotych. Co jest większym wyrzeczeniem, nie muszę mówić. Tak więc musimy się jakby wyzbyć przydawaniu Panu tego myślenia na temat, ile dajemy, bardziej niż i bardziej przyjąć to myślenie, z jakiego powodu dajemy. Gdzie jest w tym, co stoi za tym, co dajemy? Gdzie jest nasze serce w tym, jak dajemy? I znalazłem też na temat dawania też ciekawą właśnie, ciekawy taki fragment z Syracha 18, 15-18. To jest, że jest mowa o dawaniu komuś czy wspieraniu kogoś. Też mówiąca o tym, zadająca pytanie, co stoi za tym, co robisz? Co jest w twoim sercu? Synu do dobrych, Uczynków nie dodawaj przygany, ani przykrego słowa do każdego daru. Czyż upału nie łagodzi rosa, tak lepsze jest słowo niż podarunek. Oto czy nie jest lepsze słowo niż dobry datek, a jedno z drugim łączy się u człowieka życzliwego. Nierozumny zaś robi wymówki niezgodne z miłością, a dar zazdrosnego wyci wyciska z, z oczu. Tak więc nasze dawanie powinno się łączyć z życzliwością. Proste, proste, ale... Czasami o tym zapominamy. Podoba mi się jedna taka sentencja z Księgi Mądrości Syracha 4.31, którą warto sobie zapamiętać, wziąć do serca. Nie miej ręki wydłużonej do brania, a dodawania skróconej. Ciekawa myśl, warto zapamiętania. Kolejna myśl, Księga Syracha 28.23. Też ją znajdziemy w Nowym Testamencie. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? I myślę, że właśnie z tego fragmentu zaczerpnął apostoł Jakub. W 5 rozdziale 14-16 w liście Jakuba jest mowa o wyznawaniu grzechów, tylko musimy wiedzieć w jakim kontekście to wyznawanie grzechów zostało tu ujęte. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru, i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego, i Pan go podźwignie, jeżeli dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim, i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. I właśnie czego się tyczy te, te, tego wyznawania grzechów w kontekście tego fragmentu? Na dodatek jest to powiązane z odpuszczeniem win. I możemy sobie zadać pytanie, no to jak to? Kiedy przychodzimy do Pana, wyznajemy Mu winy, to może być tak, że On tego nie przyjmie. Ja myślę, że kontekst to jest, jest taki i tak to trzeba rozumieć, że Bóg zawsze Ci odpuści grzechy, kiedy Go o to poprosisz, ale są pewne grzechy, które, kiedy prosisz o odpuszczenie, On Ci przebaczy, ale jakby konsekwencja tego grzechu hamuje Jego błogosławieństwo. Również mamy podobnie napisane 11, 25, 26. Zaraz rozwinę, o co, o co chodzi, załapiecie, co mam na myśli. Marek 11, 25, 26, albo trzeba to, wiecie, tak obudować. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec Wasz, który jest w niebie, odpuścił Wam Wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie i ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinieniem waszych. I teraz właśnie co, zbierając te wszystkie fragmenty, Pan Jezus miał na myśli, mówiąc, że ojciec nie odpuści przewinień waszych. Po prostu kwestia taka, że jeśli masz coś przeciwko komuś, a modlisz się na przykład o swoje uzdrowienie, to nie otrzymasz uzdrowienia, ponieważ twoja zadra w sercu jest czymś, co blokuje przepływ Bożego uzdrowienia dla ciebie. I to jest właśnie to, że ojciec, on, że ojciec nie odpuszcza ci przewinien. On odpuszcza ci grzech w sensie przebaczenia, ale to, że trzymasz w sobie urazy do kogoś, sprawia, że nie możesz przyjąć Bożego błogosławieństwa. Tak więc nie jest w twoim interesie mieć coś w stosunku do kogoś. I ja myślę, że to jest jedna z głównych przyczyn, dlaczego często nasze modlitwy nie są wysłuchane. Po prostu mamy coś przeciwko komuś. Zwłaszcza tyczy się to uzdrowienia fizycznego. Syracha 30:24. Zazdrość i gniew skracają dni, a zmartwienie sprowadza przedwczesną starość. I właśnie tu są ujęte te dwie rzeczy, które możesz mieć przeciwko komuś: to jest zazdrość i gniew. To są te dwie rzeczy, które musisz się wyzbyć ze swojego serca. Abyś mógł doświadczyć pełni Bożego Błogosławieństwa, również błogosławieństwa uzdrowienia. I to właśnie oznacza, wyznawajcie grzechy jedni drugim, abyście byli uzdrowieni. Teraz zbliżając się do końca, przeczytam również fragment Księgi Syracha, która jakby uzupełnia to, czego za bardzo nie ma w naszych Bibliach. Nie wiem, czy pamiętacie, gdzie liłem się na temat uzdrowienia. Cytowałem tą Księgę. Są takie kwestie, o których właśnie niewiele mówi natchnione pismo. Jedną z takich kwestii jest kwestia lekarzy i lekarstw. Na ten temat jest naprawdę bardzo mało w, w pismach Starego i Nowego Testamentu, natomiast jest całkiem sporo w Księdze Mądrości Syracha. Tak więc możemy właśnie sięgnąć do, w takim momencie do Księgi Mądrości Syracha, zobaczyć, co mówi na ten temat, oczywiście sprawdzić, czy to jest po linii natchnionego Bożego Słowa, tak, I zaczetnąć mądrość w tej kwestii. I w Księdze Mądrości Syracha 38 rozdziale jest właśnie na temat, bo to wiecie, pierwsi zielonoświątkowcy mieli taki dylemat, czy korzystanie z medycyny, usług lekarzy nie jest wyrażeniem niewiary Bogu. Wielu pierwszych zielonoświątkowców unikało lekarzy. Wiecie, różnie z tym było. Czasami Bóg to błogosławił, a czasami było tak, że działy się pewne tragedie. Ponieważ tak naprawdę jest tak, że Bóg uzdrawia i w taki sposób bezpośredni, kiedy on interweniuje, ale również używa do tego mądrości lekarzy i medycyny. Tak więc warto w tym momencie właśnie sięgnąć do Księgi Mądrości Syracha i o to, co możemy przeczytać. Szci lekarza czcią należą z powodu jego posług, albowiem jego stworzył pat. Od najwyższego pochodzi uzdrowienie i od króla dar się otrzymuje. Wiedza lekarza podnosi mu głowę, nawet i wobec można władców będą go podziwiać. Pan stworzył z ziemi lekarstwa, a człowiek mądry nie będzie nimi gardził. Tak, więc to jest nawet zachęta do tego, żeby używać lekarstw. Czyż to nie drzewo wodę uczyniło słodką, aby moc jego poznano? To jest aluzja do, do pewnego zdarzenia ze Starego Testamentu. On dał ludziom wiedzę, aby się wsławili dzięki jego dziwnym dziełom. Dzięki nim się leczy i ból usuwa, i z nich aptekarz sporządza leki, aby się nie kończyło jego działanie i pokój od niego był po całej ziemi. Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana, ale módl się do niego, a on cię uleczy. Usuń przewrotność, wyprostuj ręce, oczyś serce z wszelkiego grzechu, Ofiaruj kadzidło, złóż ofiarę dziękczynną z najczystszej mąki i hojne dary, na jakie cię tylko stać. Potem sprowadź lekarza, bo jego też stworzył Pan. Nie odsuwaj się od niego, albowiem on jest ci potrzebny. Jest czas, kiedy w ich rękach jest wyjście z choroby. Oni sami będą błagać Pana, aby dał im moc przyniesienia ulgi i uleczenia celem zachowania życia. Więc my widzimy tutaj, pewną zachętę do tego, by korzystać również z, z medycyny i, i usług lekarza. Myślę, bardzo praktyczna porada. Jest również wiele innych takich praktycznych porad w księdze Mądrości Syracha, właśnie dlatego ją tak lubię, bo jest ona podobna do księgi kaznodziei Salomona, do przypowieści Salomona, tego warto z niej czerpać i zachęcam do tego, aby, aby po prostu z niej korzystać. Amen, amen.